Juliusz Konczalski, Kronika Gier. Jest 28 grudnia, godzina 16.30, 28 grudnia 2009. To jest pierwszy mój wpis, czy właściwie pierwsze nagranie w audiologu, czyli naszym nowym przedsięwzięciu kronikowym. Oprócz mnie swoje audiologi będą prowadzili także Maciek Szamowski, czyli popularny Szamo, no i oczywiście nasz nowy nabytek, czyli Bartek Broniszewski. Mówiąc szczerze, jestem świeżo po obejrzeniu awatara Jamesa Camerona, ale chyba nie chcę w tej chwili o tym filmie mówić z różnych powodów. Pewnie Maciek będzie dość obszernie o awatarze mówił w swojej notce, którą przypuszczam dzisiaj jeszcze nagra i pewnie ona się dzisiaj również ukaże, albo może jutro, nie wiem, zobaczymy jak to tam wyjdzie. Poza tym no, chciałem też o tym awatarze na, po, poopowiadać na najbliższym podcaście Kroniki Gier i pewnie ten temat poruszymy tam, a ten podcast będziemy dzisiaj wieczorem, tak mi się zdaje, wszystko na to wskazuje, będziemy dzisiaj wieczorem nagrywać. Ja właściwie o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Po pierwsze, przeglądałem sobie strony internetowe naszych tutaj ulubionych serwisów, a więc poligamia.pl i oczywiście nieśmiertelny gamecorner.pl Przeglądam sobie te serwisy dość intensywnie. Znaczy właściwie śledzę RSS, to znaczy gamecornera to nawet nie ma sensu śledzić, bo tam i tak nic ciekawego się nie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o poligamię, no to zacznę właśnie może, no właśnie od poligami, No niech będzie od poligami. Bóg się rodzi, a Dante walczy ze śmiercią. Wpis, który ukazał się 25 grudnia, autorem wpisu Maciej Kowalik, redaktor odpowiedzialny za codzienną porcję informacji i tropienie ortograficznych potworków w recenzjach. No, niesamowita deklaracja, która znajduje się po prawej stronie tuż obok zdjęcia redaktora Kowalika. No i czytamy we wpisie, że posiadacze PS3 mogli wypróbować demo Dante's Inferno już jakiś czas temu i demo wreszcie pojawiło się na Xbox Live. I mamy takie zdanie na końcu, więc gdy jedni będą wraz z rodziną śpiewać kolędy, inni mogą wybrać się wraz, i tu ciekawostka, wraz z Dante do piekła. No, drogi e, redaktorze, e, Kowalik, e, wraz z Dantem <grym> warto byłoby, jeżeli zajmujesz się tropieniem e, błędów ortograficznych i, i potworków ortograficznych, jak to powiedziałeś, no to jest no, niewątpliwie błąd, należałoby odmienić Dantem bo z Dante's Inferno pewnie do piekła nie pójdą. No i także to jest rzecz, o której chciałem dzisiaj tak mnie tknęło, że tak powiem na początek, a druga rzecz to jest już na Game Cornerze, jest taki trend ostatnio w branży, żeby publikować krótkie wpisy, obrazek i to jest w ogóle trend, który obowiązuje praktycznie na każdym serwisie, no bo chodzi o to, żeby tych wpisów było jak najwięcej i nie liczy się tak naprawdę ich żadna merytoryczna wartość, o tym mówiliśmy wiele razy na kronice gier. No i to zjawisko y, jest cały czas kontynuowane. No i na Game Cornerze ukazał się taki wpis 21 grudnia. Jest demo króla Artura. Król Artur to pewnie jakaś nowa gra, mówiąc szczerze, że nie jestem w temacie, nie bardzo mnie to interesuje, no ale interesuje mnie ten news, no i tutaj jest obrazek, a zaraz pod nim jest napisane Demo Króla Artura w nawiasie 2 GB, można pobrać stąd, i tutaj link, i stąd, kropka, miłego testowania, PP, czyli pewnie Paweł Płaza Wow, I mean yeah, to jest niesamowity wpis, yy, rzeczywiście yy, serdecznie polecam Także cóż, no to, to jest to, co dzisiaj mnie tak tknęło tak na szybko w moim audiologu. Jak mnie coś tknie w najbliższej przyszłości, to pewnie jeszcze opublikuję. Trzymajcie się czasu i pamiętajcie, żeby śledzić to, co dzieje się na Kronice Gier, bo no, będziemy trzęśli tą branżą już wkrótce.